Słuchacie audycji Tłusty Dróg w Radio Pirat. Spodziewam się, że jesteście trochę zdziwieni piosenką, którą usłyszeliście, bo może się wam wydać nieco znajoma, a tymczasem nie jest to jakiś współczesny cover exploited, który pewnie było waszym pierwszym skojarzeniem z tym wspaniałym, choć może dziś nieco bardziej problematycznym szlagwortem Sex and Violence, a wywodząca się z Denver w Colorado, w Stanach, grupa Lothar and the Hand People, bardzo ciekawy, psychodeliczny, space rockowy zespół, pionierzy w wykorzystywaniu syntezatorów, tereminów i innych różnych atrakcji. Działali tylko 5 lat, zostawili po sobie dwie płyty studyjne, garść singli, i dwa albumy koncertowe. Dziś będzie trochę atrakcji i niespodzianek więcej w programie. Mniej czczej gadaniny. I będzie też więcej newsów. Więc żeby w końcu jakoś ten message, ten przekaz streścić, dopchnąć, to ja się na razie zamykam i zostawiam Was również z zespołem pochodzącym ze Stanów z zupełnie innej dekady, bo już z lat osiemdziesiątych, no i nie grającym psychodelicznego roku, ale niemniej mniej porywającą psychodeliczną na swój sposób muzykę, a mianowicie z grupą Savage Republic z utworem Tabula Raza. Przypominam, że Tłusty dróg to nie tylko co czwartkowe spotkania w Radio Pirat, gdzie do Was nadaję, i nie jest to tylko moja praca, ale także profile na Instagramie i Facebooku, a przede wszystkim nasz okręt flagowy, strona tłustysubstak.com, gdzie co tydzień znajdziecie garść nowych recenzji, i coraz więcej tekstów odnoszących się nie tylko do świeżynek, do nowości wydawniczych, ale w ogóle do ciekawych książek, po które warto sięgnąć. I jest to praca grona moich znakomitych koleżanek i kolegów, którzy, które robią to z miłości do literatury, z chęci ożywiania dyskusji nad książkami, wyławiają w zalewie nowości wydawniczych i w ogóle w zalewie książek istniejących w naszej polskiej sferze i nie tylko. Te tytuły, które są ciekawe, z którymi warto się zmierzyć, warto poniesięgnąć. Ale istniejmy nie tylko w internecie. Nasza stacja Matka z w Ogniwo przy ulicy Smolki 11A wydzieliła nam taką tłustą półeczkę. Spokojnie, ona nie jest wysmarowana niczym, tylko jest tłusta od druku. I dosyć ciężka od świetnych książek i dobrej zawartości merytorycznej i artystycznej, bo oprócz prozy czy poezji polecamy również literaturę faktu, literaturę historyczną. Nawet zahaczamy czasami ekonomię i też niekiedy o nauki humanistyczne. Na użytek naszych czwartkowych spotkań co jakiś czas robię przegląd nowości nie tylko książkowych, ale też prasowych bo ukazują się ciągle ciekawe ziny i pisma naziemne. Jakiś czas temu to zarzuciłem i zapomniałem wam powiedzieć, że w poprzednim marcowym numerze teraz roka był spory tekst dołączony na końcu numeru o zespole The Room Jacks, Dosyć ciekawym i wartym poznania, jeśli ktoś nie słyszał. No a tutaj już się ukazał numer kwietniowy i tutaj niestety Byłem rozczarowany, kiedy wypatrzyłem okładkę w kiosku. Miałem jej nie kupować, bo z okładki straszy koszmarny epigoński zespół Greta Van Fleet. To taka grupa, która dosyć siermiężnie naśladuje złotą epokę hard rocka i tak dalej. Czasy, z którymi niekoniecznie jest mi po drodze. No i też jest tutaj cytat na okładce z jednego z muzyków Johna Kiszki, więc myślę, że tak jak w oświeceniowych komediach jest to nazwisko znaczące. Nie kupiłbym tego numeru, gdyby nie inne nazwy, które się tutaj pojawiają, to historia o spektorze, Kate Bush się pojawia, Temple of the Dog, a przede wszystkim i tutaj świetna robota, którą muszę pochwalić. Wywiad Roberta Filipowskiego z grupą ChipTrick. Ktokolwiek z Was interesuje się tymi bardziej rock'n'rollowymi elementami rocka, kto spoza niszowego, alternatywnego obiegu wychodzi w świat zespołów bardziej mainstreamowych, za to równie ciekawych i wpływowych. Ten pewnie słyszał tę nazwę. O chiptrick już parę razy wspominano w teraz roku, recenzowano i tak dalej. No Tym razem Robert Filipowski zrobił świetną robotę. Ale wartościowa prasa leży nie tylko na ladach i półkach, w kioskach czy w Empiku, Warto zaglądać też do netu czy niezależnych dystrybutorni i zaraz porozmawiamy o nowościach, które weszły na rynek zinowy, niezależny, podziemny. I to pierwsza niespodzianka. znów mam gościa, bardzo się cieszę, że w covid udało się nagrać chociaż kilka minut rozmowy. Znany Wam już Mateusz Flont, kustosz z Zin Library. No a skoro wspomniałem o Chip Trick, no to posłuchajmy Chip Trick. A będzie to utwór otwierający ich słynną pierwszą płytę z 1977 roku. Płyta pod tytułem Chip Trick albo bez tytułu. Piosenka nazywa się Hello Kiddies. To był dla mnie czas niedotrzymanych przyrzeczeń wobec Was, słuchaczek i słuchaczy. O ile istniejecie tłustego druku w Radio Pirat. zawsze zapowiadałem mnóstwo gości, mnóstwo spotkań, mnóstwo debat, ale tego mi się udało dotrzymać. Mateusz Flont, opiekun z inlibrary.pl, kustosz tego projektu, prasoznawca, dziennikarz. Badacz kultury znów jest z nami, tak jak zapowiadałem podczas jednego z poprzednich spotkań, które jest do odsłuchania, już mam nadzieję, w naszym archiwum na stronie radiopirat.pl. Jest już dziś z nami i pogadamy o tym, co nowego wpadło w jego ręce. Cześć. Cześć, cześć. Trzymasz w ręku Zin Bunkier. Tak, dostałem dwa numery, numer trzeci i numer czwarty radomskiego Zina Bunkier. Co ciekawe, ten tytuł wśród polskich zinów pojawia się już chyba trzeci raz. Wcześniej dwa razy to były hardcore punkowe ziny. Tym razem jest to bardziej art zin z taką lekką nutą punkową, bo tematy, tematy okładkowe to jest na przykład w trzecim numerze z lipca 2020 SIX-a, a w najnowszym numerze z marca tego roku jest wywiad z Active Minds. I to jest ten akcent punkowy, są też zespoły z Polski czy, czy z, z Radomia czy z innych miast, ale generalnie bardzo dużo jest o teatrze, są opowiadania, wiersze. Już nie wnikałem bardzo w to, czy to są tylko lokalne osoby, ale widać, że jest to zin mocno promujący radomską scenę, zin art zin, który tworzą Grzegorz Bartos, Marcin Fortuna i Robert Stępniewski jak patrzę właśnie w stopkę redakcyjną. Ja z tego grona najlepiej kojarzę Grzegorza Bartosa, który jest radomianinem, właśnie pisarzem. Wydał kilka powieści, m.in. powieść Anarchiści. Bardzo polecam. I też bardzo ciekawą książkę wspomnieniową, taką reportaż historyczny, Zadymiarze na temat koncertu UK, Saps i Republiki w Radomiu. No tak, więc właśnie widać, że, że to są ludzie zakorzeni. W 1983 roku, przepraszam, że Ci wchodzę tak. w słowo, ale ja miałem wtedy rok. Coś takiego wydarzyło się w Radomiu, w konającym, już gnijącym PRL-u, w momencie, kiedy miałem ledwie rok, i y, chociaż w tematy pankowe wchodziłem o wiele później, tak z półtorej dekady później i mój pierwszy koncert UK Subs, kiedy Charlie Harper dobijał sześćdziesiątki, nastąpił o wiele później, to pamiętam emocje, które były dla mnie ważne i jakie to mocne było przeżycie, a Bartosz napisał o tym, co się działo w 1983 roku więc domyślam się, że to musiało być jeszcze bardziej intensywne i ważne dla pokolenia tamtych załogantów. I to i znakomitą, bardzo ciekawą y, powieść, wcześniej, anarchi wcześniej dramat Anarchiści y, polecam uwadze i cieszę się, że ten płodny twórca tutaj tak dużo y, rzeczy robi i to w tym taki, zgodnie z etosem DIY, i jeszcze muszę wspomnieć, że w ogóle Radom wyrasta na jeden z ważnych ośrodków młodej polskiej kultury. Czy też niekoniecznie młodej, patrząc rocznikowo, ale młodej duchem. Młodej duchem bo z Radomia pochodzi Ziemowicz Szczerek, człowiek i instytucja. W Radomiu działa też komiksiarz o bardzo malowniczej ksywie Gierek 997, który tworzy absolutnie wspaniałe kibolsko pankowo uliczne komiksy z taką wrażliwością, która jest no, pewnie wielu z was, ale przynajmniej mnie i podejrzewam tobie też Mateuszu Bliska. Działa cały czas zespół Krwiomocz, przepraszam, już nie Krwiomocz, kultura wyjku atomowego i poboczne projekty niejakiego Łozy, którego stąd serdecznie pozdrawiam. I rzeczywiście, jak patrzę na to, co przyniosłeś, to ten zin jest mocno artystyczny, jak dobre pismo kulturalne. Yy, tak, tak. No tutaj yy, warto dodać, że on, oni podpisują się w środku jako bunkier zin. Jak kiedyś zrobili zbiórkę, to tam nawet użyli słowa fanzin, ja, tak jak wspomniałem, raczej jest to art, czyli właśnie artystyk poświęcony sztuce. Jest to bardzo dużo tekstów o teatrze. Są wiersze. Co jest ważne, ten zin jest składany komputerowo i wydaje mi się, że jest to druk offsetowy. Nie ma w nim kolaży, które były na przełomie lat 80. i 90. bardzo ważne. Kolaży takich w duchu dadaistycznym. Później bankowcy też z tego korzystali. Tego tutaj nie ma, ewentualnie na ostatniej stronie jest coś takiego, co się nazywa wycinanka i tutaj faktycznie są jakieś wyci wycięte postaci w jednym i w drugim numerze, więc powiedzmy, że lekko gdzieś tam do tego nawiązują. Jest Wygląda na bardzo dobrze zredagowany, ja tu zdążyłem przeczytać jedno opowiadanie, parę wierszy przejrzeć wywiady z ludźmi związanymi z teatru, jak rozumiem, z Radomia. Także ja bardzo polecam. Nakład tego zina to jest 500 egzemplarzy. Z tego, co wiem, jest darmowy. Także po prostu można do nich pisać na bunkierzin@wp.pl albo na Facebooku jako Bunkierzin. Możecie tych ludzi właśnie znaleźć. Ja bardzo polecam. No, lekturę dopiero zaczynam. Do dzisiaj, do, dotychczas wyszły cztery numery. A powiedz mi jeszcze, w, ja się przyłączam oczywiście do, do tak, tych polecajek i bardzo się cieszę. Dwa żeby... numery dla Ciebie, bo dostałem podwójne egzemplarze, także od redakcji właśnie dla Tłustego Druku. Na pewno wspomnimy i na fanpage'u i na naszej stronie. Ale powiedz mi jeszcze, co się ostatnio dzieje w Twojej działalności bibliotecznej, archiwizacyjnej, bo wysyłałeś mi zdjęcia jakichś tajemniczych pudeł, kartonów i teczek. No tak, no, udało mi się już praktycznie zbiory, które są w dwóch miejscach, wsadzić wszystkie w pudła archiwizacyjne. Część już będzie, część zinów będzie ubrana w te. Hmm, no, teczki bezkwasowe, o których kiedyś wspominałem, ale ostatnio zająłem się też mierzeniem zinów, co wrzucałem na fanpage zin library, ponieważ czy, ja jestem w stanie rozpoznać, czy coś ma format A4, A5, ale nieraz na przykład widzę, że, y, że nie pasuje ani do jednego, ani do drugiego i ostatnio właśnie mierzyłem zina, który się nazywał y, striptease y, i jednym z twórców był y, Marcin Pryt z 19 wiosen, i w tym zinie były jakieś rysunki, wzory szablonów, on był bardzo ładnie wydany i miał też, jakby w środku była wkładka, kserokopia ręcznie pisanych tekstów, także zamierzam to niedługo zeskanować, o ile oczywiście mój skaner, który ma format A4 mi na to pozwoli, bo jak nie to będę musiał się udać do jakiegoś innego miejsca, ale serdecznie, serdecznie zapraszam do czytania. Wspominałem tydzień temu, że Marcin Pryd jest jedną z najciekawszych postaci w ogóle w kulturze okołopunkowej w Polsce i tego Zina Striptease szczególnie polecam uwadze. Jeszcze gdzie nie się go udaje w jakiś aukcyjno-antykwarycznych... To mówimy o połowie lat 90 zapomniałem dodać. Połowa lat 90 i z tego co pamiętam, on chyba nie był kserowany, tylko był wydany offsetowo. Tak mi się wydaje, no teraz nie mam go w rękach. Łódź jak coś robi, to robi porządnie no i ten ZIN jeszcze gdzie nie, gdzie w jakichś antykwarycznych kręgach jest do zdobycia. Mam nadzieję, że pojawi się też u Ciebie na ZIN Library. Myślę, że autor by też nie miał nic przeciwko i będzie można do niego zajrzeć. No i chyba już powoli staje się naszą dobrą tradycją, że co tydzień trzeba posłuchać 19 wiosen. No i tym razem znów posłuchamy 19 wiosen. Będziemy to robić tak długo, aż pokocha Cię ten zespół. Kręcą się, jak to się dzieje. Zabierz mi w przedwizji krótko. Podniesiesz do góry łeb i zobaczysz Jasnóstwo, a każda do oka wpadnie jak szpila, oset, draska Nie będziecie jak świeci dełka dla mojego obsa. I'm not Nie 4 cztery, trzy, dwa, raz i co? Już wreszcie widzisz, że wszędzie jest pełno gwiazd. I Czy rośliny i zwierzęta, czy może inteligencja szersza korzysta z innego języka? Zaczęliśmy 19 wiosen, utwór How, How ze znakomitej płyty Cesarstwo Zwierząt. Polecam płytę. Wszystkie zespoły, a jest ich naprawdę sporo, w których gra Marcin Pryt. I w ogóle scenę łódzką serdecznie każdemu, każdej, kto lubi oryginalną muzykę. Ciekawą, wnoszącą coś do pangroka. Poza tymi już legendarnymi trzema akordami. Muszę się podzielić z Wami jeszcze jednym newsem. Jest już dostępna, ukazała się książka Tomasza Piątka Rydzyk i Przyjaciele Tom pierwszy Kręte Ścieżki wydana nakładem wydawnictwa Arbitror. Zachęcam do zajrzenia na YouTube wydawnictwa Arbitror czy też do cotygodniowych audycji Piątka w kanale Reset Obywatelski. On tam dużo o tym znanym, ale no przez większość z nas, jak myślę, nielubianym zakonniku opowiada. I są to rzeczy, które się w poprzednich książkach nie ukazały. To kolejne drobne, ale niezmiernie intrygujące fragmenty biografii znanego, nielubianego przynajmniej przeze mnie, retentorysty, który stoi na czele Imperium Medialnego. Ale to nie jest tak, że on to Imperium Medialne zbudował tylko dzięki władzy różnych prawicowych rządów, przychylności takich partii jak tam AWS czy Prawo i Sprawiedliwość. No i datkom od naszych babci, akurat od mojej nie na szczęście, czy dziadków, czy naszych wujków, czy jakichś ludzi, których znamy, którzy często w dobrej wierze ślą ostatnie grosze po to, żeby to radio, telewizja trwam, działały, żeby się ukazywał nasz dziennik i ojciec Tadeusz mógł robić swoje kolejne dzieła. To bardzo ciekawa historia i w tle, jak dowodzi piątek, a nie są to informacje podane w taki sposób, jak znamy choćby z książek Wojciecha Sumnijskiego i jego wystąpień, tylko udokumentowane linki, adresy bibliograficzne itd. Także wszyscy możemy sobie zajrzeć i prześledzić papiery, który Piątek po benedyktyńsku, chciałoby się powiedzieć, wertował. Także informacje z Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie nie ma teczki ojca Tadeusza. Są tylko informacje paszportowe, tak zwana teczka paszportowa. Jest tam w tej pierwszej części przede wszystkim biografia Rydzyka w czasach PRL-u a mianowicie wtedy, kiedy wywodzący się ze skromnej rodziny, z powiedzielibyśmy wręcz biednych warunków, z Olkusza, młody człowiek szuka swojej drogi życiowej, wstępuje do klasztoru, potem okazuje się sprawnym, bardzo organizatorem, ciekawym, dosyć księdzem, nowoczesnym jak na tamte czasy. Tu trzeba mu oddać, że organizował tak zwany szebik niepokornym i dosyć wobec systemu krytycznym w latach 80 wręcz, powiedzielibyśmy, opozycyjnym, ale jak się okazuje wyjeżdżającym na zachód i nie tylko na zachód, bo również do Indii i do różnych krajów kapitalistycznych i robiących tam dziwne rzeczy. Bardzo skomplikowane, mającym bardzo ciekawe, choć no, skłaniające do zastanowienia kontakty z ludźmi, którzy później okazują się zadziwiająco przychylni Rosji, a mało przychylni racji stanu polskiej, ale nawet tym poglądom, które Radio Maryja, czy Telewizja Trwam, czy nasz dziennik głoszą nominalnie. No, bo wiemy, że przez kilkadziesiąt lat ostatnich, od 80. mieliśmy dosyć tych czułych, stalowych objęć Związku Radzieckiego, później Rosji, różnych gier politycznych, które ten kraj prowadzi z naszymi władzami, z naszą opinią publiczną itd. A Właśnie okazuje się, że ten rzekomy narodowiec, rzekomy patriota no ma takie powiązania bezpośrednie i dosyć pośrednie, rzekomo odległe, ale które każą zadać sobie pytanie, które zadał sobie Piotr Głuchowski, współautor wraz z Jackiem Hołubem innej biografii ojca Tadeusza, to znaczy Imperator, Sekrety Ojca Rydzyka. Też bardzo dobra książka, tam jest sporo ciekawych rzeczy, no ale u Piątka jest jakby więcej, jest więcej tego szczegularstwa, które część czytelników drażni, dla mnie jest fascynujące, bo istotnym walorem tej książki, oprócz nowych informacji, aha, zapomniałem powiedzieć, jakie było pytanie. Pytanie brzmi następująco. Co możecie zobaczyć na kanale YouTube'owym Arbitrora? Przeczytajmy książkę i wszyscy wtedy zastanówmy się, każdy z nas, czy ojciec Tadeusz Żydzyk nie jest aby ruskim agentem. Ja jestem w trakcie takich rozważań i myślę, że będzie można wkrótce odpowiedzieć na to pytanie także publicznie i także z większą niż dotąd pewnością. Wspomniałem o szczególarstwie, zagoniłem się w, w dygresjach, więc dlaczego te książki Piątka, inne od jego prozy, bardziej takie powiedzielibyśmy suche, bardziej opowiadające po kilka razy o jednym szczególe z różnych stron, roztrząsające jakieś okruchy dawnej rzeczywistości, działalności służb i różnych politycznych rozgrywek jego bohaterów są dla mnie atrakcyjne? Dlatego że z tych detali, z tych odległych od głównego tematu na pozór wiadomości wyciągnąć można całą masę prawdy o Polsce. Ciekawych informacji o tym, jak rządzi się Polską za kulisami, jak się robi w Polsce biznesy, jak się prowadzi propagandę z tej czy z innej strony. Po świętach na tłusty substack.com, przypomnę adres tłustysubstag.com, wrzucę recenzję tej książki. A skoro jesteśmy już w temacie zmian, których Kościół, część Kościoła, ta, której twarzą jest toruński magnat medialny, dokonała w naszym życiu publicznym po zmianie systemu, no to posłuchamy kawałka, który już tutaj leciał, ale jest bardzo na czasie, mało znany, więc przy okazji podpromuję grupę Marionety, jedyną ich płytę Oni i My, Piosenka nosi tytuł Czarna Komunka. Wytykanie palcami Czarna komuna, czarna komuna wody się z kola. tu zobaczycie czy są do? To... Słudzy Boga, czy są to zwykli urzędnicy Czarna komuna, czarna komuna wody się z kola. tu zobaczycie czy są do? To... Słudzy Boga, czy są do? To... We're the szybko zleciało, mi się przynajmniej bardzo szybko gadało, jak na mnie i yy, dobierało utwory. Myślę, że to wpływ wiosny. No i poza tym rozgadałem się też o książce Tomasza Piątka Ryzyk i Przyjaciele. Tom pierwszy jest już dostępny, wydany nakładem wydawnictwa Arbitror. Zachęcam do śledzenia poczynań autorów, którzy są z nim związani. To naprawdę Wartościowe ciekawe grono i tych książek. One są niszowe, ale bardzo dobrze uzupełniają to, co możemy przeczytać, usłyszeć, obejrzeć w mainstreamowych mediach i pokazują Polskę od podszewki. Także serdecznie polecam. Będę tą książkę obnosił i w nią wszędzie i miejmy nadzieję, że szybko trafi też na tłustą półkę. Współdzielni, ogniwo, przypomnę, nasza stacja matka mieści się w Podgórzu na ulicy Smolki 11a. Tam na wysokim parterze czeka na was znakomita kawa i doskonały wybór książek. Te książki są tematycznie dobierane w kolekcje, więc znajdziecie tam i humanistykę, i trochę ekonomii, historię, prozę, poezję, książki dla dzieci – o tym mam nadzieję już za tydzień. A na naszej niewielkiej, ale bardzo ciężkiej treści tłustej półce, można znaleźć te książki, które zbierają u nas najwyższe, najwyższe noty, między innymi fragmenty antropologii anarchistycznej Davida Grebera, ostatnio Alicja Beryt u nas tą książkę komentowała bardzo entuzjastycznie, a ja się liczę z jej zdaniem. Między innymi też znajdziecie tam świetną powieść Iszaja Sarida, Potwór Pamięci i ją i Piątka powinni przeczytać u nas wszyscy, a przede wszystkim nasi prawicowi, wujkowie i, i ciocie. Tym z was, którzy czują się katolikami, są wierzący, życzę wesołych świąt, wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że ten czas tak piękny, no ale trudny, bo święta polegają na tym, że przeżywa się pewne rytuały wspólnie z rodziną. Czy to w kościele, gdzie nie zbyt bezpiecznie jest, no bo każde zgrupowanie ludzkie jest teraz obciążone ryzykiem epidemicznym. Ja sam unikam rozmów z gośćmi, staram się gdzieś zaszyć właśnie w swoim domowym studio i rozmawiać online jeśli się tylko da. No i w domach rodzinnych. To wszystko mamy utrudnione. Więc życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o bezpieczeństwie i wróćcie z tych świąt zdrowi. Mam też dla Was prezent od zajączka. Nie wiem, czy mogę mówić o sobie jako zajączku. Powiedzmy, że, że z potrzeby sytuacji stanę się tym zajączkiem, który przynosi drobne upominki i puszczę Wam zespół dzięki któremu przeżyłem poprzedni rok i jakoś nie załamałem się, który mi nie tyle osłodził te covidowe czasy, co dał bardzo dużo dobrej energii, jakiegoś optymizmu i pozwolił wręcz lepiej funkcjonować, skoncentrować się na robocie, na życiu, na tym, co z tego życia jeszcze można wycisnąć. Jest to zespół z Chile, ale grający muzykę teutońską trochę z ducha, bo crowdrockową psychodelię nazywają się Folakzoid i będzie to utwór Tris z ich drugiej płyty. Jako wprowadzenie wiosny niedługo drzewa powinny mieć liście, na razie wypuszczają pąki. 7,5 minuty bardzo przyjemnego psychodelicznego odjazdu. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.